9,8, klima, zimny Pamięcie Pamiętaj o melanżach, zawsze tak Pamiętaj o melanżach Pamiętaj o melanżach Pamiętaj o melanżach, Pamiętaj o melanżach. Pamiętaj o melanżach. Dzieciaku pamiętaj o melanżach, Bo trzeba pamiętać. Pamięć o melanżach, rzecz oczywista, akcesoria do wybolu, bla, bro, nosy, woda czysta, włosy blond koloru, nogi jak ewangelista, dobrych stymulatorów jeszcze długa lista, musi pod uwagę być wzięta tekila, trzy czwarte to chwila, w międzyczasie umila. To, o czym sit Hashapę marzy, Pamiętaj, nie opuszczaj melaży Teraz słuchaj, wyżej wymieniona. Jeśli do domu chcesz wrócić zadowolona, Poczekaj do jutra. Nie kupię ci futra, ale zobaczysz, co znaczy kama sutra. Pamiętaj o melanzu. Pamiętaj o melanzu. Pamiętaj o melanzu. Kaczy i haga. Pamiętaj o melanzu. Filku i pelę. Pamiętaj o melanzu. Pamiętaj o melażu Wszyscy kolegnicy, pamiętajcie o melażach, Bo tylko to się liczy Teraz przemawiam do zgrai bursoków Dzisiaj przed nagraniem padło parę buchów A ty jedziesz, jedziesz Ruchy podnieś dupę z wyraz. Czy to do ciebie dociera? Zipska i klimatów to popiera Mianść się zaczyna, ustawka gotowa Gdzie? Miejscówka rejonowa Lub rama wyjściowa, Lub klatka schodowa, kolęda. 100% akcja kolejniczo-balowa. Siemasz kolenda się zaczyna. Chłopaki nokakują, jakiego skurwy syna W dwie minuty poszły buty, wypad z nuty. Jakiś mamy skuty. nie ma cienia i sty. Kolesie z Ursunowa na śródmieście przyjechali. Z ziomalami na miejscu się przywitali. Siemasz jak Chodźcie na ławkę, to się skuna zapali. Po drodze szybki beatbox się odwali. No jasne, patenty jak w soku, mam własne. przedtem nie zapalę tu chyba jasne, niezlasne, a teraz do ciebie właśnie mówię Korentowanie z koleżkami, wieczorami lubię Pamiętaj o Na zawsze pamiętaj o w Wkładę, pamiętaj o melanzu Dimo, pamiętaj o melanzy Z browarami pamiętaj o melanzu Wolter, pamiętaj o melanzu Ze szputami Pamiętaj o melanzu Z Pamiętaj o melanzu I wszystkie razem Domatorów świrujących, Carringtonów, którzy stary taryfy nie, nie wychodzą, wychodzą z, domu. z domu. Posłuchaj, jak ekipa kolenduje, zi w Punkt osiem prezentuje. No, relaxu rozumuje, A pamiętaj o razu. Wbita do lokalu i impera ziper, wchodzę do baru. Ze mną kątli pije baru. Ja żyję, ty jak chcesz, to komaru. Nie szukam zwady, ale czuję się pewnie tak jak Życie biegnie, a, a jak? Na szóstej zajebista, sztuka szczęścia szukam z lamusem A ja znowu na to patrzeć muszę Pamiętaj o Melazu dziś, jutro, pojutrze I na zawsze zapamiętaj Róż wreszcie dupę, opuść chałupy Pyknij mi Zośkę pod klubę. To no stop, w klubach hip hopowa kolenda Ta nie chciała, to jebana menda Czas mija, każdy mój dozwolony, Czwarta nad ramem, kontynuacja rejony prawda. W, tradycję zipu wykonuje Raz i angażuje, zip skład prezentuje. To czysta prawda w człowieku Czysta prawda, czysta prawda, prawda, prawda, czysta prawda Klapka, dojłyczka Tyj, no to jak ustawka na tym manager? No myślę, 18, tak? 18 stawki. 18, to Pamiętaj, pamiętaj o tym razie. Wspomnij pamiętaj, pamiętaj do końca. Mam, namandomy się troszkę. No. Co to cena przedem na przedem na dole? Ojej. Dobrze będzie, dobrze. Ma ręczuchy.